To nie hit z w stylu ona i on To nie kids, z infantylną sytuacją, jebać to To o międzyludzkich więzach i uczuciach zwykły są. Życie nieszczęśliwa, miłość, lod upadek, uczuć zgon Taka zgrabna, ponętna, przesiąknięta emporio Na ich widok nawet mi by sterownik pierdolną Ona na spacerku z pieskiem, on się pręży przy nadziei Widzi jak odbiera duch od drobnych złodziei Wtedy blednie nie znał ceny za związek są z tą panią To nie jego pułka, więc powie jej siamano Chłopak z drugiego roku doznał szoku i odpad Ta scena go przerosła jakby niewiarygodna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 ona w śmiech, co maskuje jej chwilowe zmieszanie Towarzyszy jej kumpela we w stanie Znacząco pociąga nosem, ledwo na niego zerknie Daj se spokój chłopaku, odpierdalasz komedię Tak stał chwilę biednie, zbity z tropu, przegrany Tlenu zabrakło, jakby bieg jest dyszany. Przygnął do ściany jak do posągu bogini Obserwuje zrozpaczony jak oddala się w mini Sytuł po korzej, chciałby zawyć, bić na alarm Krzyknie za nią, Czekaj! rozlega się hałas